Nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało, jak zwykle było, to było całkiem za mało. No cóż, człowiek bardzo chce czasami coś nagrać. Tak bardzo chce, że chce się bardzo dobrze przygotować. A co mu z tego wychodzi? Jak zwykle to, co w polskiej piłce, czyli niewiele. Zapraszam na 24 czwarty polskich podcastów. Będzie on, mam nadzieję, szybki. Będzie, mam nadzieję, treściwy. Powie co dobre, co złe, z czym sobie nie radziłem i subiektywnie do tego wszystkiego podejdę, bo mam tak głęboko obiektywizm jak polską piłkę. Zaprasza Kogut. Raz. Raz, dwa, trzy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 Podcastofon.pl. Zaczynamy omawianie 8 czerwca. 8 czerwca był Tyflo Podcast Mobile Accessibility. Tak, bardzo ciekawa audycja, jak zwykle, w Tyflo dla osób niewidzących lub niedowidzących, opisującym tym razem udźwiękowienie aplikacji dla systemu Android. Bardzo ciekawe, polecam. Przechodzimy do następnego odcinka. Już jest 9 czerwca, gdzie Mateusz Baniszewicz w postkaście o piwie opisuje ciechan lagerowy. Pozwolę sobie zacytować ten krótki, jak na naszego Mateusza podcast. Ciechan lagerowy jest pyszne i na tym powinienem skończyć. Ale mówi trochę więcej. I mówi tak, że jak zwykle, jak poszedłem do siebie po piwo, to Ciechana nie było. Ja poproszę od Ciebie, Mateusz, wyślij, wyślij taką rozpiskę na cały miesiąc do przodu, a jak pojadę do Krakowa, to przygotuję sobie te piwa. O ile dam radę, bo jeśli będziesz miał znowu jakieś kolejne zagraniczne wodotryski, to pewnie nie dam rady. I wraz z Tobą postaram się słuchać i pić. O, to byłoby dobre. Kolejnym podcastem będzie Bajanie NET czyli mój podcast na co dzwonki dzwonią, Maria Konownicka Salut z tego, jak mu tam było stomiku? O, Stomiku, wiosna i dzieci. Krótka, minutowa, mniej więcej bajeczka przeczytana moim pięknym super guzikiem. No żartuję. Kto chce, to niech posłucha. I przechodzimy do Lifehackera, gdzie Marcin Czer Czerczak z Filipem Szareckim. W 25 odcinku mówią o rowerowej siatce i plecaku z namiotu, czyli powiedziałbym bardziej taki hardkorowy lifehacker, już bardziej pod survival yy, podchodzący, gdzie można powiedzieć dosyć ciekawie to wszystko opisywali chłopaki, więc polecam i przechodzimy do następnego podcastu, gdzie czteropak, Wielki Brat Patrzy i Śmieci, w którym Hubert Mayer opowiada o świętym spokoju, czyli o tym, jak to jest cudownie pozbyć się super superbajeranckiej stacji, gdzie każdy siedzi komuś na głowie, ciosa kołki i inne takie rzeczy. Dobry podcast, dobrze się słuchało, warto go odsłuchać w tym tygodniu i więcej Wam nie powiem, bo tutaj mam powiedzieć, czy coś było dobre, czy nie było dobre, ale dobrze mi to słuchało, więc warto naprawdę, warto posłuchać Kolejnym odcinkiem, który będę Wam opowiadał, opowiadał, postaram się w ogóle sprecyzować, co to jest. To jest nowy folder podcast jedenast, numer 11, który został opublikowany 4 czerwca. Został nawet nagrany w kwietniu, jeszcze przed wielkanocą, A co ciekawe, wpadł do naszego katalogu 9 czerwca. W ogóle porąbane. I wiecie co, ja nie wiem, jak opisać ten odcinek. No, mnie się go słuchało trochę ciężko. Może dlatego, że jakby go porównać, to jedyny taki odcinek inaczej podcast, do którego można byłoby to porównać, to bez kitu. Tylko, że jeszcze bardziej chaotyczne i bardziej czasami takie niezrozumiałe. No cóż, jeśli chłopaki śmieją się z czegoś, oglądając to i nie komentując, co dokładnie oglądają na YouTubie, to to nie jest to, co ja akurat lubię. Chociaż może niektórym z Wam się spodoba, przesłuchajcie, ocencie sami. Kolejnym odcinkiem, który który będę omawiał, będzie, będą kazania, pastora, przedsiębiorcy pod tytułem Nieważne kogo znasz. Tutaj jest dobry odcinek do wysłuchania, naprawdę dobry odcinek do wysłuchania dla tych, którzy starają się żyć z ludźmi, którzy starają się podejść do ludzi i ich zrozumieć. Warto do odsłuchania, mogę powiedzieć, że jeden z ciekawszych takich dorosłych podcastów, nie, znaczy dorosłych, znaczy się takich, które przydatne są w prowadzeniu biznesu, z kontaktami ludzi na wyższych sfer, chociaż nie do końca. Tak naprawdę ważny w ogóle dla kontaktu z ludźmi. Zapraszam. Dobrze się słuchało. Później kolejny odcinek to będzie bezpieczeństwo czy wygoda, czyli, czyli Geek Cloud z 10 czerwca, w którym to chłopaki opowiadają o bezpieczeństwie przy korzystaniu z komputera. Dla mnie typ tygodnia. Typ tygodnia dlatego, że chłopaki wpisują się w tego tygodniowy nurt. Nurt bezpieczeństwa, nurt szpiegowski, nurt tego, że człowiek nie powinien być głupi, jeżeli coś chce robić, niech robi to z głową. Dla wszystkich, którzy mają komputery, dla wszystkich, którzy robią na nich cokolwiek do pracy, trzymają rzeczy, których nie powinni trzymać i inne obowiązkowo do wysłuchania. Typ tygodnia. Kolejnym odcinkiem, który będę omawiał jest bezkitu. Tak. 10 czerwca 2010 roku chłopaki z bezkitu, czyli Igor i Michał zrobili bardzo słaby odcinek. Tak. Powiem, no wysłuchałem z takim lekkim znudzeniem. Nie wiem, chłopaki mają bardzo dużą zniżkę formy. Ja czekam już na odcinek coraz kolejny, który Chwyci mnie za jaja, zacznę pluć, zacznę wyjść na nich, będę na nich przeklinał, a, a tak naprawdę to ja tylko czekam, aż się skończy. Nie. Kolejnym odcinkiem, który pokazał się 10 czerwca 2012 roku, były kazania księdza Piotra. Powiem tak, dobre kazania, dobrze się tego słuchało, szczególnie, że było wytłumaczone, dlaczego Bóg zniża się do naszego poziomu dlaczego jest czasami taki, jak my. Zapraszam do wysłuchania, zapraszam do krótkiej refleksji. Przechodzimy do kolejnego podcastu, gdzie ja w Radiu Kogut Domowy mówię o redukcji przyzwyczajeń, gdzie tak naprawdę dzieci zmieniają nasze przyzwyczajenia, nasze, wszystko to, co wypracowaliśmy sobie przez lata. Dobrze, i kolejnym odcinkiem będzie historia A w Polsce, speaker Poznań. Poza tym, że jakość, jak na speakera standardowa, plus to, że to był odczyt, taki gdzieś na, na sali, jest tam właśnie ciekawe opowiadanie na temat powstawania historii, jak była kolekcjonowana ta historia i co dalej z nią było. I przechodzimy do 10 czerwca, gdzie Koko Bele i Michał dalej katują nas oglądaniem Star Warsów. Tym razem usiedli do zemsty Sithów. Wiecie co, na sucho, bez filmu można sobie odpuścić, ale z filmem. Z filmem to nabiera nowego wymiaru i, i tutaj. Jak sobie w końcu znajdę chwilę czasu, załatwię zapożalni filmy, usiądę i oglądę z nimi zemstę Sithów, dlatego że w niektórych momentach chłopaki były naprawdę dobre. I przechodzimy do 11 czerwca, gdzie Marcin Czerczak wraz z Michałem Szareckim w Lifehackerze mają listę to nie to, to nie do, czyli co można zrobić, żeby nie robić, albo nie, co trzeba będzie później zrobić, kiedy już nic nie będzie, wszystko będzie zrobione. Zresztą posłuchajcie sami, bo tutaj jest taka bardzo dobra porada. Co zrobić, żeby przestać marnować czas? Oraz jak przyspieszać audiobooki i mieć mniejszy ekran i dlaczego warto. Posłuchajcie. Dobry to był odcinek. Kolejnym odcinkiem z 11 czerwca jest Tyflo Podcast w Radio N. Tworzenie muzyki. Dość ciekawe opisy dla osób, które chcą tworzyć muzykę, a są osobami niewidzącymi. Oczywiście tam jest subiektywne podejście do tego, dlaczego jednak komputery są ograniczone i te wszystkie programy są ograniczone i warto sobie zafundować Keyboard. Ale o tym to posłuchajcie w CYFOR Podcast. Cie. No i przechodzimy do odcinek 156 12 czerwca subiektywnego podcastu sportowego, gdzie nie ma głupich pytań, są głupie odpowiedzi. W tym odcinku moi ulubieni komentatorzy sportowi powodują coś takiego, że słuchajcie się dobrze zawsze, mimo tego, że ja do sportu podchodzę tak, jeśli ja nie uprawiam tego sportu, to on mnie nie interesuje, gdzie pastwią się. Pastwią się nad polską reprezentacją, pastwią się nad tymi meczami, które były raczej na tym jednym meczu, bo oni go nagrywają dopiero po walce Polaków z Grecją, gdzie mówią, że tak naprawdę zremisowaliśmy wygrany mecz. I chyba mieli rację. Ale posłuchajcie sami, bo o euro było już tyle, jest wszędzie euro. Ja się dziwię, że nie ma jeszcze puszek z pasztetem napisane euro 2012. Dobry podcast, warto go posłuchać i pewnie byłby typ tygodnia, tylko ja już rzekam tym euro. Więc przechodzę do następnego podcastu, który to jest tydzień fotografii. I tutaj chłopaki opowiadają nam o sprzęcie. Sprzęcie, który warto kupić, a może nawet wypożyczyć. O wodoodpornych aparatach, odpornych czy jakoś jeszcze innych. Dobrze się tego słucha. Jeżeli macie ochotę inwestować w sprzęt, macie ochotę poznać więcej fotografii, yy, znaleźć poradniki do fotografowania, jak lepiej fotografować, wejdźcie na tydzień fotografii i odsłuchajcie ostatniego, 40 podcastu. Kolejnym podcastem, który będę omawiał, będzie, niech spojrzę sobie tutaj, mm, to już 12 czerwca, tak, bo te, także y, poprzednie dwa podcasty, czyli 40 tydzień fotografii i subiektywny podcast sportowy były 12 czerwca, będzie Maggatka, Mac Kozer. część druga, czyli z idiotami nie rozmawiam. Gdzie w Maggatce, Mac Kozer yy, Wróć, ażem się na... hmm, Mam Dobra. Jeszcze wcześniej będzie ten cyfrowo dystrybuowany, czyli masa kultury. I tutaj powiem tak, niech chłopakom przez moment wzrośnie ciśnienie. Standardowo podcast o grach, tak żartowałem, to kultura masowa, jednak do kultury masowej trzeba zajrzeć gry. I tutaj chłopaki rozwodzą się na przykładzie Diablo trójki o dystrybucji. Między innymi sposobie dystrybucji, czyli tego, czy jeżeli ja kupuję grę, to czy tak naprawdę obecnie kupuję grę, czy kupuję usługę, możliwość, możliwość grania w tą grę. Sami posłuchajcie, jest to dobry odcinek. Myślę, że masa kultury wyrasta do miana mojej pierwszej dziesiątki. Nie wiem. Chłopaki są dobrze. Nagrywajcie tak dalej. I przechodzimy do Cozera czyli w Magatki, gdzie w 37. odcinku Makozer dalej z chłopakami rozmawia na temat różnych aplowych dziwactw. Chociażby najbardziej mi się podobało stwierdzenie, że iPad został stworzony po to, żeby iść z nim do kibelka, bo do tego się najlepiej nadaje. A co powiedzieli więcej? Posłuchajcie, bo słuchało mi się tego bardzo, bardzo dobrze. I typ tygodnia za sposób prowadzenia, za swobodę, za jakość. I przechodzimy do odwyku Martina Lechowicza, gdzie w odcinku przegrać z Bogiem. Martin Lechowicz zastanawia się, czy z Bogiem powinno się wygrywać, czy się jest wygranym, czy się jest przegranym i czy warto przegrywać z Bogiem. Posłuchajcie, bo tutaj Marcin zaczyna czasami wychodzić na takiego dobrego, kaznodzieje, z takim jajem, tylko czasami dlaczego wali tam też główne, nie wiem. I przechodzimy do 14 czerwca, bo o dziwo, 13 czerwca żaden odcinek nie wpadł do rss -ów. I Michał Pilch Szymonem Wygnańskim w Przyszłości zaczynają nowy cykl, czym są te pytania. Czyli y, będą opowiadać na temat pytań, które im zadają ludzie, żeby się podzielić tą wiedzą, którą oni im prywatnie przekazują, także na antenie i że będzie można na to głosować. A co więcej, posłuchajcie w tym odcinku, bo jest krótki, więc nie będę znowu mówił o tym, bo opis będzie dłuższy, aniżeli sam odcinek. I 14 czerwca zaczynamy znowu słuchać nowy folder podcast numer 12. I jakby go krótko opisać. Był lepszy od poprzedniego 11. Dalej można powiedzieć taki chaotyczny bez kitu. Pewnie niektórzy z Was to polubią. Mnie to jakoś nie podeszło. Ja w ogóle jestem troszeczkę Zmęczony taką, takim chaosem, którego nie rozumiem. W ogóle ja świata nie rozumiem chyba ostatnio. Także przechodzimy do teorii chaosu z 14 czerwca, gdzie jak zabezpieczyć elektronikę przed państwem i NWO. O! I tutaj tutaj jest trzeci typ tygodnia. Za to, że to jest uzupełnienie podcastu um, Geek Cloud gdzie tutaj mówi się, dlaczego powinno się zabezpieczać i nie tylko komputery, kto nas szpieguje, jak nas szpieguje, dlaczego jesteśmy, no, można powiedzieć, w ciężkiej dupie, bo każdy nas szpieguje, a szczególnie nasze służby kochane. I przechodzimy do zakazanej wiedzy Martina Dachtery, gdzie dalszy ciąg jest banków papieskich, masoneria banków Hitlera, gdzie tak naprawdę pojawiły się krachy giełdowe, gdzie skąd wyszły pieniądze z wielkiego czarnego piątku w Stanach Zjednoczonych kto nad nim zarobił, kto go, go kupił i tak naprawdę dlaczego bankierzy rządzą światem zapraszam, warto posłuchać i kolejnym odcinkiem 14 czerwca jest Agent Tomasz. Ten 14 czerwca to był dobry 14 czerwca. Moje dzieci będą wspominać ten 14 czerwca, bo wchodzi Tomasz Agencki z Agent Tomaszem, czyli Interregnum I. To jest taki odcinek przejściowy, gdzie Tomasz mówi nam o tym, że zakończył swój drugi sezon, a zaczyna cykl spotkań wakacyjnych. I, i to było dobre. Krótkie, co prawda, jak na Agent Tomasza, bo jeżeli... U niego audycja nie trwa dwóch godzin, jak ja się jestem do tego przyzwyczajony, czy półtorej, a jedynie 20 minut, to, to musicie tego przesłuchać, bo nie da się naprawdę, nie da się tego streszczać, bo żal to streszczać. I przychodzimy do Radio Stephen King. Ym, st poleca Furia. W 1977 roku na Bliskim Wschodzie grupa arabskich terrorystów dokonuje zamachu na byłego agenta CIA Petera Johnsona, porywającego syna Robina. Tak, to jest opis filmu, krótki opis filmu i tutaj dwóch, dwóch dość dobrych specjalistów od Stevena Kinga. A są nimi Łukasz Skóra i Hubert Spandowski, gdzie tak naprawdę to Łukasz Skóra opisuje ten film i mówi co dobre, co złe. I tak Hubert później, czyli nasz kochany Mando, też tam dochodzi i mówi swoje. Wiecie co, dobrze się tego słucha, zapraszam, polecam. Zresztą Radio Stephen King to klasa, sama w sobie, warto tego słuchać. I przechodzimy do kolejnego odcinka, czy żona nas okupia. Czy łatwiej być głupimi, czy mądrymi, czyli Lewa Tywa Mózgu i Martin Lechowicz, który chyba ma przekonanie, że mądrymi rządzi się lepiej. A niektórzy z słuchaczy jego mówią, że głupimi... Rządzi się lepiej. I to jest audycja taka interaktywna, gdzie dzwonią słuchacze, bo to jest w Radia konstestacji odsłuch. Także zapraszam do wysłuchania. Ciekawie to było. I przechodzimy do kolejnego odcinka, gdzie w siódmym niebie Jacek Pulikowski, inżynier, wykładowca Politechniki Poznańskiej, mówi o szczęściu małżeńskim i rodzinnym. Mówi o poznawaniu męża, poznawaniu żony o tym jak powinny być relacje małżeńskie dla mnie do wysłuchania obowiązkowe dla każdego kto chce mieć porządną relację małżeńską pomiędzy jedną a drugą osobą i dlaczego to żona czy mąż jest najważniejszy i stoją przed dziećmi bo dzieci dopiero w kolejce za nimi w tej ważności małżeńskiej do... tak powinniście tego wysłuchać mówię wam to ja Kogut. I ostatnim odcinkiem, który dzisiaj tak standardowo będę opowiadał, to będzie radosne pieprzenie kapoka w 92 odcinku. Czyli piątek. Piątek... Hmm, piątek? Piątek. Piątek 15 czerwca. Jakby to powiedzieć, jak godaj pieprzy, to dobrze, to dobrze pieprzy. Znaczy mi chodzi o to jego mówienie. I dobrze się tego słucha, mówi o tylu rzeczach naraz, że konkretnie nie wiem, o czym to w sumie można byłoby go zamknąć. W czym by go można było zamknąć? Bo mówi o zdjęciach, o komisie biograficznym, o tym co jest, o tym co będzie. I ja tylko tak patrzę na tą liczbę B92 i mam nadzieję, że jak będzie setka, to on powie, że jedna setka to za mało i pijemy drugą. No. Co jeszcze Wam mogę powiedzieć? Były jeszcze takie podcasty, które nie wskoczyły nam niestety do katalogu jak yy, podnośnik. Już przebijam sobie mojego RSS-a i tutaj mam podnośnik, gdzie Radek Kowalczyk mówi o regatach Mini Transat, gdzie to są, można powiedzieć, regaty dla hardkorowców. Nie wolno Ci mieć GPS-a, nie wolno Ci mieć radian, nie wolno Ci mieć nawigacji meteorologicznej, nic. Masz tylko ukf na 30 mil morskich i modli się, żebyś nie napotkał statku po drodze. O czym więcej? Posłuchajcie sami. Oraz y, nie tylko dla Orłów, tak, miałem tego nie obmawiać, ale to był dobry odcinek, szczególnie, że y, odcinek nosi nazwę Subiektywny Przegląd Sportowy, więc wysłuchałem tego przeglądu, gdzie y, Dariusz S. i Włodek S. Y, 50 minut mówią o piłce. Przez moment zastanawiałem się, co chłopaki Subiektywnego sport Przeglądu Sportowego naginają, a to, a to to był Filip D wraz ze swoim gościem. Warto to odsłuchać i pamiętać, że nie wszystkie podcasty ukazują się tylko w katalogu i szukajcie sami tego także, co dobre, zgłaszajcie do nas, a my z chęcią udostępnimy i będziemy mogli wszyscy razem tego słuchać. Jeszcze tylko zobaczę, czy mam dla Was jakieś ogłoszenia parafialne i, i chyba zakończę ten najkrótszy w historii mój podcastofon, no, bo Wy robicie 20 minut kogutem, no nie wiem, to ja jestem jakaś kura atomowa, która lata gdaka i robi. A tutaj patrzę, że nie mamy żadnych yy, ogłoszeń. Tylko przypomnę Wam, że 29 czerwca odbywa się zlot podcasterów pod Bielskim Białym. Nie wiem, jak ja to zrobię, żeby tam wpaść, bo ja się wybieram jeszcze 29 czerwca na grobowców w Chełmie, gdzie będę znowu wiernym Poganinem i robił podcasty. Mam nadzieję, że to się ukaże. Także dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam do słuchania polskich podcastów, bo warto. Zapraszam do komentowania, oceniania podcastów na stronie katalogpodcastów.pl do kontaktu z autorami i do nagrywania własnych podcastów. Pamiętajcie, podcast nie boli, podcast jest dobry i nic się nie stało że się tak długo to nagrywało. Będziecie słuchać. A i przez miesiąc mnie raczej nie usłyszycie. Żegnę się z Wami, Kogut Andrzej Familiad Będę odcięto podcastofonu. Hej!